Dzień dobry Państwu, tutaj audycja Sobotaż, w sobotni poranek, Wita Państwa Paweł Piechowicz. Tradycyjnie, natomiast nietradycyjne jest to, że nie ma dzisiaj ze mną mojego kolegi, redaktora Kraszewskiego. Redaktor Kraszewski, y, musimy mu wybaczyć, uczy się do ważnych egzaminów. Dlatego dzisiejsza audycja tak jakby połowiczna. No ale ja tu jestem, więc y, oczywiście coś dla Państwa zmajstruję, popijając przy tym kawę. A, właśnie w ten sposób, mam nadzieję, że nie za głośno. Drodzy Państwo, na pewno będzie okazja w przyszłych audycjach porozmawiać o różnych drażliwych kwestiach, takich jak dlaczego kolejny meteor przeleciał w bezpośredniej bliskości globu ziemskiego i nie trafił, dlaczego przywrócono fundusz kościelny, dlaczego związki partnerskie są już uznawane we wszystkich krajach świata jak również w głębinach oceanicznych poza Burkina Faso i Polską. To na pewno będziemy sobie dyskutować w następnych audycjach. Natomiast dzisiaj chciałem wykorzystać tę okazję, że jestem sam i pogrzebać troszeczkę w archiwach. Dzisiaj mam dla Państwa rarytas, to znaczy specjalne nagranie zarejestrowane w sierpniu ubiegłego roku, w sierpniu 2012 na jednym z norweskich lotnisk bardzo wcześnie rano po bardzo intensywnej i bardzo długiej nocy co myślę będzie słychać w tym nagraniu, no można to potraktować jako specjalne specjalne wydanie audycji sobotaż, niech tak będzie mi pozostaje tylko z góry przeprosić za dość słabą jakość tego nagrania, ponieważ była ta audycja rejestrowana na telefonie komórkowym. Ale mam nadzieję, że drobne techniczne niedociągnięcia nie uszczuplą nic Państwa przeżyć związanych ze słuchaniem. Tak więc zapraszam. Mateusz Kraszewski i moja skromna osoba, czyli Paweł Piechowicz, Konwersacja na lotnisku w HAUGESUND. Wiesz, że można dostać odsłuch zupełny. Odsłuch zupełny, ale to tylko jeżeli masz odpowiedni kabelek. Właśnie trzeba wiedzieć, gdzie się podłączyć. Musisz mieć pobłogosławiony kabelek. I musisz mieć święte efekty. Świetne efekty trzeba tak? mieć. Pokrętły w aureoli. <laughs> no i się trzeba podbiąć, podpiąć bezpośrednio pod energię z duszy. Mhm. I również trzeba mieć nagłośnienie swojej pokuty. No i wtedy masz odsłuch zupełny który można wykorzystać na kilka sposobów, ale ogólnie, dlatego, żeby być lepszym. My tutaj mamy przykłady dusz, które osiągnęły odsłup zupełny. My tutaj mamy taki ekran, i łapiemy te przelatujące, te dusze są w postaci neutrin, dlatego bardzo ciężko je zdiagnozować. Niemniej jednak, odpowiedni sprzęt pozwala nam. Wyłapać chociażby najdrobniejsze dowody istnienia. No tutaj gruby człowiek przyleciał nam właśnie przez nasz wykrywacz. A wykrywacz czego? Wykrywacz kłamstw. Ha, duszy. po prostu wykrywacz kłamstw duszy. Wykrywacz grzechów. W... w Szwajcarii. W Szwajcarii można. Tylko Szwajcarzy robią wykrywacze grzechów. W, w Szwajcarii robią najlepsze wykrywacze grzechu, mhm. ponieważ są czekoladowe. Nie, w Szwajcarii budują wielki zderzacz Polaków. Głęboko podziemiał. Nie trzeba tam budować długich tuneli, żeby rozpędzać tych Polaków. I sobie biegną jak chomiki. To i oczywiście. No, napędzają się wzajem, nakręcają się wzajemnie. Nakręcają się. Ich się w takie biegadełka wkłada. Pokazuje im się pieniądz z przodu. dzięki Czemu oni nakręcają, nakręcają taką sprężynę. Pieniądz się, oni się, pienią. się mają, mają ślinę, ślinę w kącikach ust. nos nozdrza mają. Mhm. Wydzielina im się wydziela z różnych ujść. Jak to wydzielina? Wydzieliń mają więcej trochę. Ale dojścia, to, to, to, to, to, to napięcie tej wydzieliny powoduje powstawanie dodatkowych otworów w twarzy. E, I te, to objawia jako tak zwane pryszcze, no które ale... jako takie po prostu drążące, ziejące otwory, z których wpływa grzech w stanie ciekłym, czasami w stanie wściekłym. Ta ślina świadcząca o wściekliźnie potem może być odpowiednio zagęszczona i używana jako smar do trybików w tych, w tych machinach obrężniczych. Wiadomo, Szwajcaria Wilhelm Tell dostaniesz strzałą w jabłko z kuszy i kuszą ciebie te dobra doczesne. Natomiast Szwajcarzy właśnie badają stopień skuszenia i konfrontują ze sobą Polaków, e, którzy są najłatwiejsi do zderzania. Są znacznie łatwiejsi do zderzania niż na przykład Gruzini. A czemu powiedz, czy chodzi o ich miękką panią instrukcję? Gruzini są mniej e, konfrontacyjni. Bardziej e, Jest to zderzenie idealnie niesprężyste wśród Gruzinów, kiedy Przylegają do siebie w upojeniu alkoholowym. Myślałem, że to jest takie zdarzenie, taki konflikt interesów. A oczywiście, że zachodzi konflikt interesów również. co widzicie, że jest jeden Gruzin z interesem i drugi Gruzin z interesem na wierzchu. Tak, to jest taki konflikt. Mały nuklearny konflikt interesów. Tak, jądrowy chciałeś powiedzieć. Po prostu. Jądrowy konflikt interesów. Pośród gruzinów. Mhm. Mhm. No i wiesz, może dojść do zimnej wojny na przykład. No, może być czasami zimna czasami może być dosyć gorąca. Zależy oczywiście od orientacji, czyli od tego, w, który, w którą stronę się te spiny elektronów ustawiają. Tak, spiny można sobie, może podpiąć na przykład jajo wody również. Ale to już jest innego typu konfrontacja. Zupełnie inna konfrontacja. Konfrontacja z samą sobą z samą, tą samą osobą. Samosąd samo, samego siebie. Swędzący samosąd. Spędący samosąd. Teraz <grym> powstał właśnie dzisiaj pierwszy tytuł Kropki. No za chwilę napiszemy albo nie napiszemy, ponieważ jesteśmy dosyć zmęczeni. Zmiękczeni jesteśmy. Zmiękczeni. Tak, płynie można nor. No. płynie lawa. Nie lada. Nie lada. Płynie lada. Sklepie. Płynie ława. Tylko automat. Mhm. Można ławą przypuścić szturm. Albo łebą można łebę. łubem można przywalić A... szturmować łubę. No. Od roku 1990. <śmiech> <śmiech> można, można zdobyć wrota miasta czaszką jednorożca, co często robią studenci w czasie juwenaliów. <śmiech> Natomiast Wojsko Polskie od około 15 lat opracowuje plany. Szturmu na księstwo po kilku łebskie. Lat 15 mniej więcej. 15. 15? Tak, 8. Bo to jest 20-letni plan. <laughs> to jest tak zwany piękny 20-letni. Czyli, 20 e, czyli zostało jeszcze kilka lat na zbudowanie czołgu, takiego, który będzie mógł się przedrzeć przez wydmę. Mhm. Przedrzeć wydmę na pół będzie mógł. E, ten czołg zdobędzie księstwo łebskie. Łebska sprawa. To jest miejscowość, która uniezależniła się od Rzeczpospolitej, czyli od tak zwanej macierzy, w taki sposób... Nie, że wyrostek robaczkowy, jest takim bolesnym punktem na tak, mapie. Tak, trzeba go prawdopodobnie będzie wyciąć, bo tam zbiera się... I ...samo się wytnie, bo to jest generalnie na, na Półwyspie. I, i, I on zostanie podmyty Ponieważ poziom wód podnosi się Płodowych? Wód płodowych oczywiście Jest, jest globalne ocieplenie wód płodowych A, Globalne ocieplenie organizmu mhm. Gorączka? Złota Są trzy gorączki. Złota, srebrna I brązowa To tak w klimacie olimpijskim tutaj musimy powiedzieć Oczywiście ja medale? No. Mhm. Gorące są medale one były podawane atletom, mm -hmm. sportowcom, tuż po wytopieniu. wytopieniu, właśnie z wód lodowca. One się przyczepiały mm -hmm. do klatek piersiowych, przylepiały przez to. I Tak wynikały, aż do samego serca. Do serca. Tak. Teraz są zastawkami w tym sercu, one nam się otwierają. Można dać w zastaw zestawę daje zastawę złotą Stołową. Stołową. Stołową. na medalu albo, albo, albo zastawę jugo. Jugosłowiański samochód taki był zastawa. A, zestawa, jeździło się, prawda? No. Na saksy. Grać na saksofonie po ulicy. Po ulicy albo przed ulicą się grało. To zależy z której strony centrum miasta się stało. Mhm. miasta, małego miasteczka. Niemniej jednak właśnie wracając do tych medali. To były metale kolorowe w skupie dosyć... Medale szlachetne. E, tak, w skupie dosyć cenne. No mm. właśnie cenniejsze są tylko medale szlachetne. Medale szlachetne można dostać z tak zwanego odruchu serca. Mm -hmm. e, z zUsu Zusu, mm -hmm. Z sokiem można. Z, z sokami żołądkowymi. Sokowirówka żołądkowa. To też jest ciekawe. Sokowiewiórka. Wkładasz malinki, a wychodzi ci soczek, moczek, wakula. <laughs> Vakuola. E... zapomniałem jaki był ten tytuł kropki, ale możemy sobie to potem przewinąć i przypomnieć Tak, sobie. tak, możemy sobie rzeczywistość przewinąć, jeżeli się <laughs> zesra. <laughs> <laughs> Oczywiście. Tak. Są do tego takie specjalnie przygotowane miejsca w toaletach typicznych do przebijania mm. w rzeczywistości mm. Jak śmierdzi nam w życiu, po prostu jest śmierdząco nieznośnie to wtedy można sobie do takiego miejsca zajść, przewinąć sobie, cofnąć się w czasie. Czyli tak zwana higiena emocjonalna. Higiena emocjonalna, e, więc cofamy się w czasie, ale przesuwamy się do przodu. Mhm. Cofamy się w czaszce. No tak, no tak. <laughs> Wracając do naszego, y, naszej bezpośredniej transmisji z juvenaliów w Łebie, studenci już zaczęli forsować drugą bramę za pomocą Wielkiej czaszki jednorożca, którą wykopali z wydm. To tak naprawdę nie jest czaszka jednorożca, bo wszyscy wiemy, że jednorożce nie istnieją, ją ani nigdy nie istniały. Jest to chora projekcja, chora projekcja skołatanych narkotykami umysłów studenckich w czasie Dokładnie. sesji. Po prostu przykroili czaszkę na pół jelenia. Znaleźli jakiegoś jelenia rodacza. Tak. W czasie sesji studenci, wiadomo nagrywają swoje właśnie, właśnie sample, sample. Ale i potem po... nie wiedzą co z nimi zrobić wydają płyty najczęściej Słuchaj, wydają tektoniczne nadrobne. rozmieniają się mhm. i tak życie się rozmienia na drobne coraz drobniejsze rzeczywistość się kruszy potem musimy zbierać te okruchy z rzeczywistości tak, tak. z podłogi. Są to okruchy chleba to to, albo to to, co my, kruszec to jest to co my polacy dostajemy od świata tak okruchy rzeczywistości mhm. żeby sobie ulepić z mhm. nich chlebek czasami, czasami one są suche czasami, czasami jak wyleje się jakiś tam smalec to, to są takie albo ważne. odra albo odra jak się wyleje <laughs> albo ospa jak się wyleje no. To, to wtedy właśnie mamy takie krostowate spojrzenie na życie. Na świat, na, na innych świat, na też. Na innych, ale też na swoich. Obcych. Samych swoich. Mhm. Swoi są sami. Niby są swoje, ale są sami. I tak siedzą, oglądają siedzą. telewizję. Bez nikogo. Bez nikogo, sami patrzą w. Odliszanie piosenek Disco Polo od końca w nocy. Na Polsacie na, na Polsacie, na kanale Polsat 17. Kanał Polsat minus. Polsat minus 17, przepraszam, Polsat. bo to zależy, w którą stronę na pilocie naciśniesz. To zależy, w którą stronę patrzysz. Psz. Jeżeli patrzysz do telewizora, to masz, to masz dodatnie. A jeżeli patrzysz. Jeżeli do telewizor patrzy na ciebie. To, to telewizor patrzy na ciebie, to masz ujemne dioptrię. No, wzrok, soczewka oczna może również służyć za ekran. Jeżeli elektrony płyną w drugą stronę. No oczywiście. No i wtedy możemy na oku zrobić sobie projekcję tego, co mamy w głowie czyli możemy zaprezentować światu sny własne. No w zasadzie nie, to nie jest tak, że cały świat to ogląda tylko, tylko telewizja polska na Woronicza 17. Jana Pawła. Dru, Jana Pawła II Woronicza. <grym>, jest taka druga ulica. Potem jest ulica Jana Pawła trzeciego Woronicza, ale jeszcze nie ma, ponieważ jeszcze nie było. No obok jest pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest jednocześnie największym nadajnikiem telewizyjnym. On w czasie największej oglądalności świeci się na czerwono. Tak, głowa tak. szczególnie. No, to jest od rozgrzania tymi falami, które są emitowane na cały kraj. Niektórzy interpretują to, że jest to, że jest to duch Stefana Wyszyńskiego, który po prostu czerwienieje ze złości z powodu tego, co się dzieje w Polsce. Tak, ale oglądalność programów redakcji katolickiej wzrasta. Teraz też, zobacz, wzrasta. Wzrasta. wzrasta, rośnie jak grzyb po deszczu absolutnie. nie zatrzymamy absolutnie można się tylko modlić o optymalne opłacanie abonamentu to daleko odpłynęliśmy od tych pierwotnych założeń które traktowały można zakładać ubrania w różny sposób, pierwotny oraz wtórny. Mhm. Zakładanie ubrań w sposób wtórny. To są te to zakładanie te... brudnych ubrań. Tak, albo po prostu ubieranie trupa. Albo upieranie, mhm. Upiera... upieranie się przy trupie. Tak. E, można też pudrować trupa. Pudrowany trup dzisiaj o 17.00. W telewizji Gdańsk. Bez przerw reklamowych, sponsorowany przez firmę Dr. Edgar. Bez Tak, również bez materiałów promocyjnych promujących firmę Dian Taxi, które polegały na jednej planszy i literach morfowanych na niej. Plansza pokazywała samochód firmy Dian Taxi, stojący na parkingu w Gdańsku Wrzeszczu. Z tyłu były drzewa oraz jeden szalet publiczny on został wycięty w photoshopie bardzo droga reklama Nie, pieni został wycięty tak, w photoshopie tak, reklama była nadawana w TVP Gdańsk od sierpnia 1992 aż do grudnia 2012 czyli końca świata de facto a zobacz, tak teraz wyprzedasz to że rzeczy rzeczywiście. a to sobie Przewijasz można przewinąć tym razem. fast forward zanim zrobimy rewind to jeszcze bardzo szybko powiemy, że Pudrowany trup podaje panoramę gdańską, czyli wiadomości. Nie jest to trudne, ponieważ nic się nie dzieje w wiadomościach. Nie ma informacji. Pierwszą istotną informacją, którą będzie można podać, będzie właśnie koniec świata, czyli zniszczenie gmachu TVP Gdańsk. No ale siłą rzeczy tego już telewizja nie poda. stołu sobie prezesowi i tyle. Co z telewizji na obiad? Jenota. Jenota. Jenota <grym> w śliwkach. <grym z nimi wślewka> to dzisiaj, bo wczoraj był Minotaur <grym z nimi> w <wślewia> burakach. Tradycyjne gdańskie dania. <grym z nimi wślewia> Minotaur i Goldwasser. <grym z nimi wślewia> tak pod turystów. <grym z nimi wślewia> tak, mógł Minotaur. Oczywiście. No i można jeszcze podać gdańską legendę głowa meduzy czyli tak zwane podanie cieszę się bardzo że zaraz wyłączę ten przekaz petem, petem. co powiedział petelicki petelicki powiedział kończymy potem radio Light.